Księga Mormona Pierwsza księga Nefiego Jego panowanie i służba kapłańska Dzieje Lechiego, jego żony Sari i czterech synów Nazwanych poczynając od najstarszego Laman, Lemuel, Sam i Nefi Pan ostrzega Lechiego, aby opuścił Jerozolimę Gdyż Lechi świadczył Żydom o ich niegodziwości I nastają oni na jego życie Lechi wędruje z rodziną przez trzy dni w głąb pustyni. Nefi zabiera swych braci i powraca do Jerozolimy po kroniki Żydów, napotykając wiele trudności. Synowie Lechiego żenią się z córkami Ismaela, wszyscy uchodzą w głąb pustyni. Cierpienia i trudności na pustyni, kierunek ich wędrówki, dochodzą do wielkich wód, bracia Nefiego powstają przeciwko niemu. Nefi wykazuje im niesłuszność ich postępowania, Budowa okrętu. Miejsce, gdzie obozują, nazywają obfitość. Podróż przez wielkie wody do ziemi obiecanej. Jest to kronika Nefiego. Innymi słowy ja, Nefi, sam to opisałem. Rozdział pierwszy. Nefi rozpoczyna kronikę swego ludu. Lechi ma wizję słupa ognia i księgi proroctwa. Sławi Boga, przepowiada zagładę Jerozolimy i przyjście Mesjasza. Jest prześladowany przez Żydów. Ja, Nefi, wywodząc się z dobrych rodziców, byłem nauczany i poznałem nieco z całej wiedzy mojego ojca i jakkolwiek przeszedłem wiele ciężkich doświadczeń, Pan błogosławił mnie wielce przez całe moje życie, że poznałem w wielkiej mierze dobroć Boga i Jego tajemnicę. Zapisuję więc, czego dokonałem za mego życia i piszę w języku mojego ojca, na który składają się pojęcia Żydów i język Egipcjan. I wiem, że to, co piszę, jest prawdą, bo sam piszę według tego, co wiem. Mój ojciec Lechi mieszkał w Jerozolimie od urodzenia i na początku pierwszego roku panowania Sedecjasza, króla Judy, pojawiło się tam wielu proroków głoszących ludziom, że jeśli się nie nawrócą, wielkie miasto Jerozolima ulegnie zagładzie. Mój ojciec więc, będąc w podróży, modlił się do Pana z całego serca za swój naród I gdy modlił się do Pana, ukazał się słup ognia i zatrzymał na skalę przed nim I Lechi zobaczył i usłyszał wiele, a przez to, co zobaczył i usłyszał, drżał i trząsł się niezmiernie I stało się, że gdy powrócił do swego domu w Jerozolimie Rzucił się na łoże, będąc przejęty duchem i tym, co zobaczył. I będąc tak przejęty duchem, został poniesiony w wizji, że ujrzał niebiosa otwarte i uważał, że zobaczył Boga siedzącego na tronie, otoczonego przez niezliczony poczet aniołów, śpiewających i sławiących swego Boga. I stało się, że zobaczył jednego, wstępującego z nieba, jego blask zaćmiewał blask słońca w południe I zobaczył także dwunastu, którzy za nim podążyli i ich blask zaćmiewał blask gwiazd na niebie I stąpili oni i poszli w świat I ten, który był pierwszy, przyszedł do mego ojca I dał mu księgę, nakazując mu czytać I gdy Lechi czytał, został przepełniony duchem Pana i Lechi czytał, biada, biada ci Jerozolimo z powodu twych niegodziwości, które widziałem. I mój ojciec przeczytał wiele odnośnie Jerozolimy, że ulegnie zagładzie, a wielu jej mieszkańców zginie od miecza i wielu zostanie uprowadzonych w niewolę do Babilonu. I gdy mój ojciec przeczytał i zobaczył dużo wielkich i zadziwiających rzeczy, tak sławił on Pana. Wielkie i zadziwiające są Twe dzieła, Panie Boże Wszechmogący. Twój tron jest wysoko w niebiosach, a swą potęgę, dobroci i miłosierdzie roztaczasz nad wszystkimi mieszkańcami ziemi. I ponieważ jesteś miłościwy, nie pozwolisz, aby ci, którzy przychodzą do Ciebie, zginęli. W ten sposób mówił mój ojciec, sławiąc swego Boga, gdyż jego dusza radowała się i jego serce było przepełnione radością z powodu tego, co zobaczył i tego, co mu Pan pokazał. Ja, Nefi, nie podaje wszystkiego, co mój ojciec zapisał, gdyż pisał ono o wielu rzeczach, które zobaczył, wizjach i snach, a także spisał wiele z tego, co przepowiadał i mówił swoim dzieciom, czego nie przytoczę w pełni. Natomiast podam, czego dokonałem w moich czasach. Oto na płytach, które sam wykonałem, podaję skróconą kronikę mego ojca i gdy podam w skrócie kronikę mego ojca, wtedy opowiem o swoim własnym życiu. Pragnę, abyście wiedzieli, że gdy Pan pokazał tyle zadziwiających rzeczy mojemu ojcu, Lechiemu, odnośnie zagłady Jerozolimy, poszedł on między mieszkańców Jerozolimy prorokować im i głosić o tym, co widział i słyszał. I stało się, że Żydzi szydzili z niego z powodu tego, co o nich świadczył, gdyż zgodnie z prawdą wykazywał im ich nikczemność i występki oraz dawał świadectwo, że wszystko, co widział i słyszał, a także co przeczytał w księdze, wskazywało wyraźnie na przyjście Mesjasza i zbawienie świata. Gdy Żydzi to usłyszeli, rozgniewali się na niego jak na dawnych proroków, których wypędzali, kamieniowali i zabijali i chcieli go także zabić. Ale ja, Nefi, wykażę wam, że troskliwe miłosierdzie Pana roztacza się nad wszystkimi, których wybrał ze względu na ich wiarę, że czyni ich silnymi i zdolnymi do wyratowania się.